Odcinek trzydziesty szósty U Jędrusia wystąpił obrzęk twarzy, rąk i nóg. Biegnę po lekarza. Przychodzi młoda lekarka, orzeka, że to chorenerki i każe przynieść mocz do badania. Następnego dnia otrzymujemy orzeczenie na piśmie. Konieczne jest jak najszybsze umieszczenie dziecka w szpitalu dziecięcym w Semipałatyńsku. Mamusi udaje się sprzedać pół buty z darów za dwieście rubli i za to kupuje jeden kilogram masła, jeden kilogram cebuli, jeden kilogram mąki, jedną dynię i dwadzieścia jajek. Kucharki pozwalają nam ugotować pożegnalny obiad, przemanajsze, smażone na maśle placki i gotowana dynia. Na kolację jemy jajka na miękko. Nie żałujemy sobie. Przecież jutro wyjeżdżamy. Śniadanie również będzie wspaniałe. Jendrulek też zjada coś niecoś. 13 listopada mamusia wynajmuje konie na stację. Pięć kilometrów za 60 rubli. Ale woźnica przyjeżdża dość późno i pomimo, że popędza konie, pociąg ucieka nam dosłownie sprzed nosa. Ogarnia nas czarna rozpacz. Bilety... Przestemplowano na jutro, na godzinę czternastą. Boże drogi, gdzie my się podziejemy przez te dwadzieścia cztery godziny? Jest tak zimno. W dodatku się bardzo boli noga, którą jeszcze w sowchozie przed trzema tygodniami otarła sobie w nieco przyciasnych angielskich butach. Teraz jest opuchnięta i ropieje. Dobrze, że ja i Adaś jakoś jeszcze się trzymamy. Idę szukać jakiegoś noclegu. W pobliżu stacji. Mamy przecież dwieście rubli za sprzedane półbuty. Oni zostają w bardzo zimnej poczekalni, więc muszę szybko coś znaleźć. I znajduję. W ekspedycji sowchozu Piatiletka, po moim długim błaganiu, zgodzono się przyjąć nas na jedną noc. Otrzymujemy dwa łóżka, jest względnie ciepło. Wysypiamy się porządnie za wszystkie poprzednie dni. Na stację przychodzimy znacznie wcześniej. Przed godziną czternastą wychodzimy na peron, Śnieg sypie dużymi płatami. Stoimy, szczęśliwi, bo za chwilę odjedziemy. Przed nami nasze tobołki i rozlatująca się waliza, związana sznurkami. Mamusia trzyma na ręku Jędrusia. Ledwie stoi. Tak bardzo boli ją noga. Moje i Adasia zadanie to wnieść nasz dobytek do wagonu. Wreszcie nadjeżdża pociąg. Usiłujemy wsiąść. Niestety. Konduktorka nas odpycha i nie pozwala. Ale dlaczego? Przecież mamy ważne bilety. Ale wasze tobołki nie mogą być wniesione do przedziału, upiera się przy swoim konduktorka. Co więc mam zrobić? Krzyczy zdenerwowana mama. Musicie je nadać na bagaż, oprzyte workami, z wypisanym nazwiskiem i docelową stacją. Mamusia płacze, prosi i błaga, że przecież cały korytarz jest pusty, że będziemy na korytarzu, że jedziemy tylko do semi Pałatyńska, że ma ciężko chore dziecko, które musi być natychmiast umieszczone w szpitalu. Szuka pośpiesznie orzeczenia lekarskiego, ale ręce ma tak zmarznięte, że nie znajduje. — Nie mam czasu czekać — oznajmia konduktorka. — Kobieto, miej serce — krzyczy mama. Ale ona, nie bacząc na te słowa, daje sygnał do odjazdu pociągu. Zostajemy na ośnieżonym, zlodowaciałym peronie. Przed chwilą szczęśliwi, a teraz zupełnie załamani. Mamusia nie panuje nad sobą. Ze szlochem wpada do poczekalni. Naczelnik stacji zauważył to i pociesza, jak może sam załatwia przestemplowanie biletów na piętnastego listopada, a także przynosi igłę i nić na oprzywanie workami naszego dobytku. — Zaczynamy oprzywać. Początkowo dość niesprawnie, bo ręce zmarznięte. Poczekalnia zimna. Jak przetrwamy następną dobę? Po policzkach mamusi płyną łzy. Jesteśmy bezdomni. To straszne nie mieć domu. Nikt na nas nie czeka. Jedziemy w nieznane, poniewierając się po drodze. Nagle, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, spotykamy w poczekalni panią Stefę Orlikowską z sowchozu, obecnie mieszkającą w Szemanajsze. Zaprasza do siebie. Ale jest to bardzo daleko, więc rezygnujemy. Możemy nie zdążyć jutro na czas. A nie mamy już za wiele rubli na wynajęcie koni. Zmartwiła się naszą sytuacją, ale niewiele może pomóc. Zjadamy nasz prowiant przeznaczony na drogę. Naczelnik przynosi nam kipiotok. Dziękujemy serdecznie. Pod wieczór przychodzi ponownie. Rozpala pod żelaznym piecykiem, uśmiecha się i mówi — przecież nie mogę pozwolić, żebyście pozamarzali do jutra, bo jutro już na pewno wyjedziecie. Nocujemy w nieco cieplejszej poczekalni. Mamusia z Jędrusiem na stole, ja zadasiem na ławce. Jesteśmy jedynymi pasażerami oczekującymi na pociąg w nieprzystosowanej do tego stacji. Rano idę do jednej z najbliższych chałup, aby upiec kilka placków na drogę. Pozwolono mi. Noga mamusi nie wygląda najlepiej. Jak będzie mogła w ogóle chodzić? Martwię się porządnie. Boże drogi, dopomóż! Pani Orlikowska przychodzi ponownie, aby zobaczyć się z nami. Tyle kilometrów i w takim mróz. A więc jest ktoś? Kto o nas myśli? Przynosi kawałeczek chleba dla Jędrusia, który zjada go nawet ze smakiem. Punktualnie o godzinie czternastej wjeżdża na peron nasz pociąg. Jedzie przez róbcowkę, w której mamy przesiadkę. Bezpośredniego do Semipałatyńska nie ma. Stoimy samotnie. Zaraz będziemy wsiadać. Jesteśmy pełni napięcia. Lecz co to... Konduktorka zatrzaskuje przed nami drzwi wagonu. — Co to ma znaczyć? — krzyczy mamusia. — Przecież bilety mamy ważne, bagaż obszyty, więc o co chodzi? — Spójrzcie, mam ciężko chore dziecko, które zaworzę do szpitala. — Właśnie o to chodzi! — konduktorka przekrzykuje Mamusie. Musicie okazać zaświadczenie ze stacji sanitarnej, że dziecko nie jest chore zakaźnie. — Przecież nikt mi o tym nie powiedział. Mam tylko skierowanie. — Broni się mama. — Konduktorka jest po prostu nieludzka. — Wydziera się w niemożliwy sposób. Nawet jej nie rozumiemy. — Straszna służbistka. — Już chce dać sygnał do odjazdu, ale mamusia nie wytrzymuje nerwowo. Dopada do niej. Wcześniej oddała mi Jędrusia i zaczyna ją ściągać ze stopni wagonu. Jest już jej wszystko jedno, że robi się zamieszanie. Tylko nie wiem, skąd ma tyle siły. — Dzieci, wsiadajcie. Jedziemy! — woła do nas. Awantura coraz większa. Nagle otwierają się drzwi sąsiedniego wagonu. Staje w nich oficer sowiecki. Wygląda na Gruzina i pyta, o co chodzi. Mamusia wyjaśnia całą sprawę. Mówi, że jesteśmy Polakami. Konduktorka usiłuje ją przekrzyczeć. Oficer jednak nie reaguje na jej krzyk. Zaprasza nas szerokim gestem do wagonu i do swojego luksusowego przedziału. W przedziale jest ciepło i przytulnie. Tylko my i nasze tobołki tak nędznie w nim wyglądamy. Ale najważniejsze, że nareszcie jedziemy. Oficer rozmawia z nami, częstuje słodyczami. I z zatroskaniem pyta o Jędrusia. Jakże bardzo pragnę, aby ta podróż trwała jak najdłużej, żeby nie miała końca. Niestety wieczorem żegnamy się z człowiekiem, któremu zawdzięczamy wyjazd, i wysiadamy w rubcowce. Nie zdążyliśmy na pociąg do Semipałatyńska. Musimy więc czekać do następnego dnia. Do godziny piętnastej. I znów nocujemy w zimnej poczekalni na ławkach. Rano spostrzegamy, że nie ma naszego woreczka, w którym były placki. Ktoś nam go ukradł. Ukradł głodny głodnemu. Całe szczęście, że w bufecie jest mleko. Kupujemy je Jędrusiowi, my natomiast zjadamy ziemniaczaną zupę, spływającymi w niej plasterkami kiszonych ogórków. Jest gorąca i bardzo nam smakuje. W pewnym momencie podchodzi do mamusi jakaś Rosjanka i mówi — Elena Kazimirowna, czy wy mnie poznajecie? Okazuje się, że jest to uciekinierka z kaługi, która przez miesiąc była w naszym sowchodzie Mamusia wróżyła jej z kart i jak mówi, wszystko jej się sprawdziło. W kałudze pracowała na kolei, a teraz... W Wróbcowca dostała posadę naczelnika poczekalni. Nie wiedzieliśmy dotąd, że istnieje takie stanowisko, ale skoro ona tak mówi, to znaczy, że jest. Gdy dowiedziała się, że ukradziono nam placki, to odstąpiła nam swój przydziałowy chleb. Półtora kilograma. Co za radość. Będziemy mieć na drogę. Jędruś jest już bardzo zmęczony i obolały. Nieustannie gorączkuje. Bardzo cichym, ochrypłym głosem mówi do mamusi, zdradzając naszą tajemnicę. Tak chciałbym już umrzeć i pójść do nieba. Już nie chcę się dłużej męczyć. Tylko powiedz, jak to się umiera? Bo ja tego nie wiem. Jędrusiu, ty musisz żyć. — Zobaczysz, wyleczysz się w szpitalu, wrócisz do sił. — Wszyscy ciebie tak bardzo kochamy. — Tatuś, twój tatuś czeka na ciebie, chce się z tobą spotkać i być już stale razem. — Ale może Matka Boża też na mnie czeka i święty Andrzej Bobola? — Widzę, że mamusia nie może już nic więcej powiedzieć. Odwraca głowę. Z Róbcowki wyjeżdżamy zgodnie z rozkładem i o godzinie dwudziestej trzeciej jesteśmy wreszcie w Semipałatyńsku. Wymarzony od dawna semipałateńsk okazuje się zupełnie niegościnny. Wysiadając z pociągu stawiam na peronie worek z pszenicą i dosłownie z rąk kradnie mi go jakiś chłopak. Zaczyna szybko uciekać, mieszając się z tłumem ludzi. — Rzucam się za nim w pogoń, krzycząc — złodziej, złodziej! Widocznie ze strachu przed milicją rzuca nasz worek na ziemię. Pszenica ocalała. Nasz jedyny i bardzo cenny zapas żywnościowy. Śnieg sypie, zadynka. Nasze chusty zamarzają na silnym mrozie. Przed nami nieprzebrany tłum ludzki. Z trudem dostajemy się do poczekalni, i z trudem znajdujemy wolne miejsce na ławce. O tej porze i w taką pogodę nie pójdziemy do miasta nieznanego i znacznie oddalonego od stacji. Jest ciemna noc, na stacji nie ma żadnego środka lokomocji, ale chociażby był, to gdzie my się bezdomni udamy, my bez adresu, my. Wymeldowani z sowchozu. Po prostu, według prawa, nie istniejemy. 4 listopada 1942 roku wyjechaliśmy do Semipałatyńska. I ślad po nas zaginął. Siedzimy w poczekalni na ławce i pilnujemy naszego dobytku. Pozostajemy tu do rana. Przez całą noc kręcą się ludzie różnych narodowości. Rozmawiają bardzo głośno. Jędruś usnął. Budzi się rano i nie może zupełnie otworzyć oczu. Są zaropiałe, powieki silnie obrzęknięte. Mamusia szuka pomocy w kolejowej przychodni lekarskiej. Odsyłają ją do szpitala kolejowego obok stacji. Ale i tu odmawiają udzielenia doraźnej pomocy, motywując tym, że dziecko musi być natychmiast umieszczone w szpitalu dziecięcym w mieście. Ale jak tam dotrzeć? Na pytanie i prośbę o jakiś pojazd szpitalny odpowiedziano, że nie ma nic, jak zresztą i w całym mieście. Trzeba samemu zorganizować transport chorego.